wtedy podlejsze, a tyś dobre wino zachował aż do tego czasu. Ten ci początek cudów uczynił Jezus w kanie galilejskiej, a objawił chwałę swoje i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem wstąpił do Kapernaum on i matka Jego i bracia Jego i uczniowie Jego i zamieszkali tam niewiele dni, albowiem była blisko Wielkanoc Żydowska,